Josna radosna. Wasi muzyczna z piosenkami, w której wystąpią. Mały Maciuś uśmiechalski, co nie bywa obrażalski, król okrutny dziubal bury, który zawsze jest ponury, dobra wróżka, żabka śmieszka, co w kałuży sobie mieszka, pan skowronek, srebrny dzwonek, który śpiewa cały dzionek, dwa motylki krople tęczy, co skrzydlate są jak wietrzyk, Słowik, co ma dom na dębie i do tańca grywa ziemię, dwa zajączki z barwnej łączki, które mają złote rączki, Echo, co gdy zechcesz gada i pytany odpowiada, cały zastęp leśnych zwierząt, które się z dziubalem zmierzą, pan narrator oraz wiosna, piękna, dobra i radosna. Oh. <śmiech> <śmiech> Jestem Maciuś uśmiechalski i takim chcę zostać, mam dla wszystkich Wpaść do wody. Re, re, re. Kum, kum, kum Już myślałam, że to sum. A to maciuś wód zanurzył. Maciuś wpadł do mej kałuży. Kto ty jesteś? Rzadka śmieszka. I tu w mej kałuży mieszkam. Zaśpiewam ci, bo śpiewam nawet wtedy, kiedy ziewam. Z chumyku w kałuży i w stawie, W ziochu niedużym i trawie, O świcie w południe i nocą, posłuchaj jak pięknie rechodzą, lech, Duże żaby, średnie żaby i żaby nie. Aby śpiewać w chodnym chórze Wielkie żawy, średnie żaby I żabki malenie. Nutnie muszą w sklepie nabyć Aby śpiewać pięknie W bajokach, ruczajach i błotkach Usłyszysz nas zaraz i spotkasz rech, A my powitamy Cię pięknie I też zaśpiewamy piosenkę rech, rech. Duże żaby, średnie żaby i żaby nieduże W szkół nie muszą kończyć, aby śpiewać w zgodnym chórze Wierdwie żaby, średnie żaby i żabki na lepiej Nud nie muszą w sklepie nabyć, aby śpiewać pięknie Podoba ci się moja piosenka? Twoja piosenka jest bardzo piękna Lubię, gdy żabki grają swój koncert. Wasze melodie są wzruszające. Proszę cię, żabko, chodź ze mną w drogę. Może pojutrze. Dzisiaj nie mogę. Bo dziś córki, młode kijanki, uczę liteek z żabiej czytanki. A po południu, jak zresztą co dzień, uczę je pływać na głębszej wodzie. A... Skąd idziesz, czy wolno spytać? Idę uśmiechem wiosnę powitać. Idę jej piosenki nucić radosne. Powiedz mi, rzadko, gdzie spotkać wiosnę? Gdzie spotkać wiosnę? Proste pytanie. Łatwo jest znaleźć odpowiedź na nie. Wiosna to przecież świat dookoła. To każdy kwiatek, motylek, pszczoła. To pierwszy listek, co się zieleni. To zapach świeżo rany ziemi. To ptak, co nowe buduje gniazda. To każda żabka i tęcza każda. To świat rodzący się od nowa. To dobroć serca, ciepło słowa. Radość wszystkiego to jest piękne. Wiosna to radość, miłość i szczęście. Mówisz... Jak wróżka, co zna baśnie. Bo jestem, chłopcze, wróżką właśnie. I tak ci radzę. Idź za słonkiem, aż znajdziesz łąkę pod skowankiem, Tam wszystko, o czym tylko marzysz, Jeszcze w tej bajce ci się zdarzy, Zanim się słonko schowa w chmurkach. Teraz cię żegnam Daję karę. Warto pamiętać Żabki słowa No cóż, przygodo, W drogę prowadź <śmian> Hej, idę uśmiech Zanieść wiośnie Do jasnej dąbrowy Gdzie kwiat z nocą rośnie Wśród demu. Na tych łąkach Jak tu kolorowo Słychać srebrny śpiew skowronka Wysoko, wysoko Nad kwiatami W barwach tęczy tańczy rój motyli Polnym dzwonkiem Dzwoni wietrzyk kwiatkom główki chyli Żabki nutą swoją śpiewkę O panach bocianach I kwiatami jak kobiercem Łąka jest usłana Wszystko tańczy Wszystko śpiewa i cieszy się wiosną Przytupują nawet drzewa I ku słońcu rosną Ratunku, redny. Już po nas! Goni nas! Ściga was! Goni nas wrona! Co widzę? Wrona goni motyle. Może je połknąć za małą chwilę Do mnie motylki! Ja was obronię! Nie dam was schrupać niedobrej wronie! Uciekaj, wrono! Wrono! Uciekaj! Trzymaj się od tej łąki z daleka, szukaj obiadu gdzieś na śmietniku, znajdziesz bez liku tam smakołyków. Ciekło to wszystko, a nieszczęście było blisko. Mnie nawet dziobnęła w piętę, a ja skrzydło mam dziobnięte. Była wrona, nie ma wrony. Nikt już nie jest zagrożony. Znów możecie nad kwiatami tańczyć kolorowy taniec. Wdzięczność ci wyrazić chcemy, więc piosenką dziękujemy. Jesteśmy kroplą tęczy. Nad każdym wolnym kwiatem Skrzydlate jak ten coż Co ty ma skrzydlate. Siedem kolorów na ma Jasnych jak piękne chwila I stąd falował siedmiu gar Malują światło tyle. Więc gdy zobaczysz tę Pisaną w nieba jasność, jak iskry, i iskierki, co nawet w dzień nie gasną. Siedem kolorów na ma, jasnych jak piękne chwile i stąd pala. jest śpiewakiem, jeśli śpiewa w chórze. Lecz powiedzcie, czemu macie takie smutne buzie? Mamy kłopoty wielkie, ogromne i trudno o nich uwierz zapomnieć. Oto gdzieś jest za siódmej góry, przylasł do nas stwór ponury, stwór dosrogi i posępny, prawdę oraz dobroć tępi. Wpadł na pomysł niesłychany, Wiosny zakuć chce w kajdany, gdy wprowadzi swe zamiary, cały świat się stanie szary. Wszystko o! szare, wszystko dure. smutne, głupie i ponury. A jak potwór ten wygląda? Nosi garb, jak uwielbłąda. Maryi Świński, wronie pióra. I pazury. Tak jak kura jest żarłoczny nie do wiary i potrafi czynić czary, Czyni czary? Nic nie szkodzi. Każdy z nas to też czarodziej. Każdy, gdy się głośno śmieje, również bywa czarodziejem. Są na świecie różne czary, wielkie, średnie i malutkie. Ale czarem jak świat stary, jest radosny, jasny uśmiech. I nie sprawi kotu grzyby Czar uśmiechu trzeba cenić Jak się zwie ten stwór ponury? Każe zwać się Dziubal Bury. Czy pomożesz nam z nieboli i od niego nas wyzwolisz? Tak, pomogę wam natychmiast. To jest sprawa oczywista. Mam już plan nadzwyczaj prosty. Utworzymy wojsko wiosny i przegnamy króla, który każe zwać się Dziubal Bury. Rej, ratuj, rej, ratujku, Cicho, słychać jakieś głosy? Ktoś rozpacza w niebogłosy. Słychać jej z tej strony łączki, gdzie mieszkają dwa zajączki. Więc biegnijmy, nie czekajmy, i gdy trzeba, pomagajmy. Szybko, chyżko, prędko, biegiem. Ktoś nas woła, ktoś potrzebuje. Kiedy rękę podasz w biedzie, też się w biedzie nie zawiedziesz. Ratuj, ratuj nas, chłopczyku, i oswobudź nas z tych bo w tych wnykach ciągle mamy wielki pasztet przed oczami. Zaraz was oswobodzimy. Wszystkie wnyki zaś zniszczymy. Najpierw łapki, potem głowy. Jeszcze chwila Gotowe. Dziękujemy. Dziękujemy. My, My też komuś pomożemy. Jak się zwiecie? My. Zajączki. Mówią, mówią na, na nas, nas złote rączki. Potrafimy prawie wszystko. Kopać nory na siedlisko. Skory wierzby pleść fujarki. Robić gwistki na podarki. Zrobić lampę ze świetlika. Sklecić stół ze słonecznika. Spiętrzyć tamą strumyk mały, żeby żaby głębiej miały. Kawę z rosy parzyć kawce i z dmuchawców pleść latawce. Lecz, Lecz najpiękniej i najdłużej potrafimy śpiewać w chórze. Jak miło być zajączkiem, kwitnie cały świat i na zielonej łączce słoneczko Berka gra. Jak miło być zajączkiem w niebieski jasny dzień. Cieszyć się każdym pączkiem w pierwszej zieleni brze. Kto chce być zajączkiem, tak jak my Musi tu na łączkę, przyjść, przyjść, przyjść Musi jasną buzię zawsze mieć I przez łączkę z nami słonkowiec. <śmiech> jak miło być zajączkiem i śpiewać pośród traw I każdy ptasi koncert na pamięć dobrze znać jak miło być zajączkiem i życiem cieszyć się, gdy łąki są kwitnące i tęcza wita dzień. Kto chce być zajączkiem, tak jak my, musi tu na łączkę przyjść, przyjść, przyjść. Musi jasną buzię zaprzemieć i przez łąkę z nami i bez trosku tańczycie, wesoło śpiewacie, bo nowin okropnych zupełnie nie znacie. Złych nowin? A jakich? Spójrz, przecież jest wiosna. A wiosna to pora pogodna, radosna. Przybył tutaj potwór, który każe zwać się Dziubal Bury. Jest żarłoczny jak sto słoni, a gdyż że zębami dzwoni. Ma płonący ogniem oczy, ziemia do dni kiedy kroczy. O jejku, jejku, jejku! Nic się nie bójcie, miłe zające! Póki nad łąką śmieje się słońce, Dziubala czeka koniec żałosny, bo tworzę wojsko, by bronić wiosny. W tej armii znajdę też dla was miejsce, bo choć serduszka macie zajęcze, na wagę złota, miłe zajączki, są wasze sprawne i dzielne rączki. Prowadź nas, gdy przyjdzie pora! Nie boimy się potwora! Cisza. Czy słyszycie głos wysoko gdzieś w błękicie? Ten dźwięk jasny srebrnych dzwonków? To piosenka jest z kowronków! Zaśpiewajmy w wielkiej ciszy, może któryś z nich usłyszy, może sfrunie z nieba do nas, żeby wspólnie zło pokonać. Nad wierzbową polną drogą, nad polami, nad miedzami, Płynie dźwięków srebrny obłok, unoszony z kowronkami Jak i w lustrze ciszy, w śni ich każda nutka złota. Szczęście ma kto je słyszy. Bo z tą nutką szczęście spotka. Skowronki Wronki srebrne fotki, niech płynie wasza pieśń. <śmiech> niech głosi radość wiosny i cieszy każde serce. Powrót Płynie ważdy, nie głosi radość wiosny i cieszy nas. Ktoś płacze, woła do nas przez łzy. To ja, skowronek srebrny dzwonek. Ja zwykle latam cały dzionek i jak potrafię ptasim głosem swą radość życia wszystkim głoszę. Lecz spójrzcie, skrzydło mam złamane. Nie mogę latać i zostanę chyba na zawsze już w tej trawie. Ja ciebie tutaj nie zostawię. Nie chcę się chwalić, lecz rzec muszę, że jestem też sanitariuszem. A sanitariusz ten raz, dwa, trzy chore skrzydełko ci opatrzy. Pokaż skrzydełko. Tak. Ach. No pięknie. Nie jest złamane, lecz zwichnięte. Wybite w skrzydełkowym stawie. Zaraz ci ptaszku je nastawię. Chwileczkę. Moment. Moment. Tak, o! powoli. O, retret, ret, jak to boli. Powoli troszkę i przestanie. Bądź dzielny, nic ci się nie stanie. O! A! O! Gotowe. Znowu może latać i z wiatrem się pod niebem bratać. Już mnie nie boli, ani ani. Już mi skrzydełka ból nie rani. Czy wiesz, mój ptaszku, o tym, że okropny potwór zjawił się? Widziałem przed wieczorem wczoraj tego pokrakeń potwora. Trudno opisać, co wyczyniał. Rył łąkę niczym dzika świnia. Pożerał kwiaty, mrucząc basem. Zostawał po nim tylko piasek. To on skrzydełko mi uszkodził, gdy po tej łące wczoraj chodził. Czy wiesz, że chce uwięzić wiosnę? O, rety, rety, to okropne. Więc, Więc srebrny dzwonku, przystań do nas, by wspólnie z nami go pokonać. Zgoda. W szeregu z wami staje i pod rozkazy się oddaje. Patrzcie, spójrzcie, spójrzcie błyskawice, idzie burza, grzmi, słyszycie? Idzie burza, dziarskim krokiem. Idzie, ale przejdzie bokiem. Co ty gadasz? Jakim bokiem? Przecież deszcz już prawie kropi. I znów zagrzmiało, poszarzało. Ciemno się jak w nocy stało. To nie burza, to nie chmury, to nadchodzi ciubalbur. Ciemno się zrobiło wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? <śmiennie> <śmiennie> <śmiennie> <śmiennie> Jestem właśnie Dziubalbury, król okrutnej i ponury. Już niedługo wszystko wokół będziesz szary! Tarira, tarura, tarira. Ra, król Dziubalbury, to właśnie ja. Tarira, parura, tarira. Re, na wyśmiat wszyscy Wynoszcie się. Ha, ha, ha, ha. Szary będzie świat, i słonko. Szary tak nad szarą łąką. Szara woda, kwiat i ogień. I was też nasza zrobię. Tarira, parura, parira. Ri nic nie odchodzą mnie, wasze łzy. Tarira, parura, parira. Rozsakuje wiosnę! Hej, sto! <laughs> to za słodkie będzie słone, to co za czyste zabrudzone, a Wasz Maciuś uśmiechalski, spać się będzie za błahalski! tari tarura, ta ra Król Dziubelmury to właśnie ja! Harira, ta tarura, tarira, ren! Natychmiast wszyscy! Wybierzcie się! Uciekajmy wszyscy uciekajmy, uciekajmy do Dąbrowy! Tam sił nabierzemy nowy! Stójcie, stójcie, gdzie biegniecie! Wielki wstyd uciekać przecie! Dobrze o tym wiemy, sami! I ze wstydem uciekamy! Nie żałujmy naszych nóżek! Kto się boi, żyje dłużej! Stójcie, stójcie! Zawracajcie! Chociaż chwilkę zaczekajcie! Uciekli! Hej, Maciusiu! Też się boję, ale z tobą twardo stoję. Dobrze, że zostałeś ze mną. Jak tu szaro, jak tu ciemno. Coś wyrosło na kształt góry. To właśnie dziubal bury. Wiesz, gdzie jest owa Dąbrowa? Jeśli wiesz, to do niej prowadź. Wiem, bo właśnie w tej Dąbrowie od lat mieszka mój brat Słowik. Tam też moja ciotka Zięba szkołę tańca ma na dębach, więc ci drogę wskazać mogę. Wyruszajmy zatem w drogę, a po drodze mi opowiesz, kto tam tańczy w tej Dąbrowie tańczą wszystkie młode ptaki, a więc gile, szczygły, szpaki, trznadle, pliszki i rudziki, sujki, sroki i czyżyki. Nawet dudki i dzieńcioły uczęszczają do tej szkoły. Kto do szkoły tej zaprasza? Jak to kto? Kapela ptasia koncertuje już od rana i jest zawsze świetnie zgrana. Kiedy tylko wstaje słońce, słychać w lesie ptasi koncert. zielony szumi wiatr wśród dębów wiekowych tam kapele swoją ma zięba koski słowik a gdy śpiewa ptasi chór w dal odchodzą smutki i po chwili cały gór nuci ptasie nutki ptasi koncert Leśny koncert, pieśń o szczęściu, pieśń bez słów Nutki zechem w dali idące i powracające znów. Ktasi koncert, leśny koncert, każdy ze zgo dobrze zna. Nutki uśmiech na mnie które w drodze są jak wiatr. Piszesz, piszesz, piszesz, piszesz. Słyszysz? Kłótnia to nie koncert! To spierają się zający! Nie zajączki, ale tchórze! Stop! Nie kłóćcie się już dłużej! Chodźcie no tu zaraz do mnie! Wstyd nam bardzo! Wstyd, zajączki, złote rączki! Uciekłyście pierwsze z Marny sprawie koniec wróże. Dwa zajączki i dwa tchórze. Nie zawstydzaj nas już więcej. Zając serce ma zajęcze i zapas swe nogi bierze, nawet kiedy jest żołnierzem. Motyl też ma serce takie, że nieśmiałym jest wojakiem. Posłuchajcie. Dziubal Bury lekł na łące na kształt góry i śpi mocno za tym lasem, pochrapując tęgim basem. W związku z tym mam pomysł taki. Niechaj wszystkie leśne ptaki i zwierzęta wszystkie leśne tu przybędą jednocześnie. O przybycie wszystkich proszę, by ratować panią wiosnę. Niechaj echo tę wieść niesie zaraz po calutkim lesie. W zielonym lesie, w wesołym lesie echo jak poczta wieści niesie. Iś powiedz proszę. A co głoszą twoje pieśni? Nowe wieści. To czemu się zanosisz śmiechem? Cieszę się, że jestem W zielonych drzewach, w wysokich drzewach Echo słowicze pieśni śpiewa. A jesteś? Powiedz, proszę! Jestem nosem, nosem, nosem. A co głoszą twoje pieśni? Nowe pieśni? Czemu się zanosisz śmiechem? Cieszę się, że jestem echo. echo! Echo! Pięknie echo wieści niesie, słychać je w calutkim lesie. Ponieś również moje słowa, niech usłyszy je Dąbrowa. Hej, mieszkańcy tego lasu, chodźcie tu, nie tracąc czasu. Do mnie, do mnie przebywajcie, ani chwili nie zwlekajcie. Do mnie, do mnie wszystkich wołam, by nieszczęściu stawić czoła. Spójrz i chwilę to pamiętaj, biegną tu wszystkie zwierzęta. Widzę zwierząt cały zastęp. A więc że dwa iglaste, lisy rude niczym ogień, płowy sarny, o, wilki srogie! Rysie pięknie centkowane, Żbigni złoto nakrapiane, Dziki z bardzo dziką miną, I jelenie dwa z rodziną. Nawet łosie i niedźwiedzie chcą nam pomóc w naszej biedzie. Biegną wszystkie, nie czekając, Szybciej niż najszybszy zając. Już siadają przed Maciusiem, Nadstawiają pilnie uszi. Skąd, Skąd ten, ten arm? Co, co się stało? Zobaczcie, chwilkę małą, mili moi, czasu nie ma. Zacznę więc bez przemówienia. Przybył do nas król ponury, który zwiesie dziubal bury. Król to srogi i nikczemny, panią wiosnę chce uwięzić. O! Zdradził już swoje zamiary. Chce, by cały świat był szary. O! O! O! <śmiech> Szara łąka, szare niebo, szary świat i słonko. Szara woda, szare drzewo, smutny ptak na łąką. Wszystko szare, wszystko póre, smutne i ponure. Mm, wszystko szare, byle jakie, brzydkie i nijakie. <śmiech> Szara radość, szare szczęście, szare wszystkie chwile, szare gwiazdy, szare tęcze i smutne motyle. Wszystko szare, wszystko bure, smutne i ponure. O, wszystko szare, byle jakie, przed nie jakie. O, żar. O, żar piękny. piękny. Nie jest szary, Nie, szary. Wszystko szare? Nie do wiary. Cały świat więc ma być szary? Nie! Tak nigdy się nie stanie. mu sprawimy lanie. Chcę utworzyć wojsko, które będzie walczyć z owym gburem, aż go spotka koniec marny. Kto chce wstąpić do tej armii? Wszyscy! Wszyscy wstępujemy! by obronić wiosnę Wszyscy. chcemy! Wszyscy? Wszyscy! Zatem brawo! Baczność, spoczki, równaj w prawo! Posłuchajcie mnie, zwierzęta, i niech każde zapamięta słowa, które tu wypowiem na spotkaniu w tej Dąbrowie. Za tym lasem, gdzie na łące wcześniej domy miały zające, śpi wypiąwszy brzuch do góry król panury Dziubal bury. Czy słyszycie? Chrapie basem, pomrukując przez sen czasem. Trudno będzie go zwyciężyć, skoro bas ma tak potężny. Myślę, tak jak brat mój myśli, jest silniejszy niż my wszyscy. Nic nie szkodzi. Mimo wszystko już zwycięstwo wielkie blisko. Posłuchajcie, przyjaciele. Arnia na dwie części dzielę. Pierwsza część pod mym dowództwem uda się na łąkę wkrótce, gdzie wypiąwszy brzuch do góry, basem chrapie dziubal bury. Druga część pod wodzą wilka, splecie złyka sieci kilka. Jestem pewien, że w tej sieci już niedługo dziubal wleci. Zatem wilku, oddział prowadź! Baczność! W tył odmaszerować! Odeszli, chyba spełnią zadanie. Jak powiedziałeś, tak się też stanie. I my ruszymy za małą chwilę. Do mnie, zające! Do mnie, motyle! Chwileczkę. Kto to tak pięknie śpiewa? To mój brat Słowik. Znów nuci w drzewach. Słowik i dzieciom śpiewać swój wiosenny koncert gdy przez jasne łąki nieba wiosny niesie słońce kram otworzył z piosenkami woła nas i hechem my mu także zaśpiewamy z radości. Ludki uśmiechnięte O tym jak się cieszyć Trzeba swym codziennym szczęściem Dzieli się radością Z nami sławi barwy wiosny My mu także zaśpiewamy Z uśmiechem radością Znasz bez liku. To jest powszechne wśród słowików. Od skowronka lekcje biorę. On jest moim profesorem. Czy do wojska mnie przyjmiecie? Bardzo chciałbym z wami lecieć. A w zwycięstwo wierzysz? Wierzę. Więc mianujecie cię żołnierzem. Strach z tej wiary cię wyleczy. Szaszający! Do rzeczy! Jak mówiłem, Dziubal król pokraczny i ponury, śpi na łące za tym lasem, pochrapując tęgim basem. Dziubal nasz znajomy, jest żarłoczny i łakomy, co zobaczy, zżera wszystko, bo ogromne ma brzuszysko. My złożymy mu u głowy bukiet kwiatów plastikowych. Jestem pewien tego, że gdy się zbudzi, to je zje... Zje te kwiaty? Łakomczusze... Po czym go zaboli brzuszek. Gdy osłabi go ból brzuszka, wpadnie w sieci niczym muszka. Wilk z wilczego łyka przecie. Mocne sieci w lesie plecie. Teraz, gdy plan wszyscy znamy, raz, dwa, lema, wyruszamy! <słuch> Słyszysz, krapie? Słyszysz, zapie? śpi, oparł się łeb na łapie Jest ogromny Ma kształt góry Zobacz, jakie ma pazury Maciuś złożył mu u głowy bukiet kwiatów plastikowych Rety, zobacz, okiem łypie Krapie, Sapie, Mruczy Zipie Już się zbudzi Patrz, oglądaj Jest podobny do wielbłądów. Już się zbudził, Rety, Rety Zje nas zaraz jak kotle! Widzę bukiet kwiatów sztucznych. Zjemię, lubię takie uczty. Mnie... Mnie... Mnie... Mnie... Mnie... Mnie... Mnie... Mnie... Mnie... Bukiet kwiatów sztucznych, a zjeść mógłbym jeszcze trzy. Bardzo lubię takie uczty. Dla mnie zjeść to znaczy żyć. Ale co to? O, porety! Boli mnie brzuszek, boli mnie, boli mnie brzuszek! No, Na się! Nabić się lekarstwa muszę, Sztawkę mam, sztawkę mam, także niestety nie wiem sam, nie wiem sam, czy by się wyleczyć. Nie wiem sam, nie wiem sam, czy by się wyleczyć. No. Ojej! O, chociaż zdają się i potężny ze mnie król, chyba schopam się do dziury, może tam mi przejdzie mój, ale co to? orety! O, o, o, o, o, o, o! Boli mnie brzuszek! Boli mnie! Boli mnie brzuszek! Ojej! Napić się! Nabić się! Lekarstwa muszę! Czkalkę mam! O, o, Czkalkę mam! Także niestety! Nie wiem sam, nie wiem sam, czym się wyleczyć! Nie wiem sam, nie wiem sam, czym się wyleczyć! O, patrzcie! Zebdlał Dziubal Bury? Dawać sieci, dawać sznury, Wiązać gled Dziubala w pętach! Nadawce nas po pamięci! Cóż to? Czyżbym był związany? Sieci pęta jak kajdany! Kto mnie złapał jak pies kota? Kto tu w sieci mnie omotał? To my mamy takie szczęście. Już nie będziesz groźny więcej. Jestem jeńcem? Rzecz niezwykła. Rozwiązujcie mnie natychmiast. Nie dam sobie dmuchać w kasze. Zaraz strasznie was postraszę. pr, -tr trata. Cisze, ogłaszam wyrok podjęty wspólnie przed małą chwilą. Skazujemy cię, byś pobył w ciemnej dziupli cztery doby. No, jak się do tej dziupli zmieszczę. Przecież bardzo gruby jest. Bo to się nie martw. Spokojna głowa, już potrafimy cię do niej schować. Gdy cię z dziupli wypuścimy, Udasz się do swej rodziny, gdzie jest wszystko jak ty, burę, smutne, szare i ponure. Tam, przez barne okulary, świat jest także bardzo szary. Wilku, w życie wyrok wprowadź. Baczność i odmaszerować. A tu niech wróje wiosna i piosenka brzmi rados. Niech skowronek, smetrny dzwonek, koncertuje cały dzień. Niech zajączki, złote rączki, tańczą wciąż na skraju łącz Niechaj słowik w starych drzewach o radości dzieciom śpiewa Niech gadają leśne echa i świat cały się uśmiecha Niech króluje wszędzie wiosna, barwna, dobra i radosna Niechaj życie będzie piękne, tak jak w bajce, jak w piosence Zieleni się wiosna Tańczy biały są, Srebrny śpiew z kogronka Wiatr unosi w świat Na łódeczkach chwili Przez słoneczny blask Za wielki motyli Przepływają czas Kochajmy wiosnę Kochajmy wiosnę, posłonkiem do nas śmieje się. Kochajmy wiosnę, kochajmy wiosnę, wiosną jest piękny każdy dzień. Kochajmy wiosnę, kochajmy wiosnę, dażmy uśmiechem wiosny dny. Wiosną, co trudne, bywa proste, bo wiosna spełnia wszystkie sny proste, to wiosna spełnia wszystkie sny.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 bywa proste, Do widzenia, drogie dzieci, niech Wam zawsze słonko świeci. Wierzę, że choć się żegnamy, w innych bajkach się spotkamy.